I just Starczą ręką worka pełnego pieniędzy, na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swej żale, a ich wyśnione i wymarzone śpią w brudnej miłości pościeni, śpią w brudnej miłości pościeni, śpią w brudnej miłości pościeni. to nas sty do nocą. Płoną ze wstydu nocą. Cześć, witam w audycji ulicy Rokendrola w Radiu Pirat. Przy mikrofonie melduje się Ewelina Marek. Mamy pierwszy wtorek miesiąca, a to oznacza, że przed nami kolejny, czyli czwarty już odcinek historii festiwalu w Jarocinie. I to jaki? Nawet nie marzyłam tak śmiało, że zaszczyci nas obecnością sam twórca, główny organizator, dyrektor festiwalu pan Walter Heustowski. Mężczyzna, który wykreował scenę polskiego rocka, reżyser, producent programów telewizyjnych, a dla mnie przede wszystkim rewelacyjny menadżer muzyczny z doskonałym nosem, a raczej uchem do naprawdę dobrej muzyki. Już za chwilę w ulicach rock'n'rolla pan Walter Heustowski. Zapraszam. samej idei festiwalu. W 1980 roku razem z m.in. Jackiem Sylwinem, Panem Wiesławem Śliwińskim, Wojciechem Korzeniowskim i Marcinem Jakobsonem zainicjował Pan organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Młodej Generacji. W jaki sposób zrodziła się ta idea? Sam pomysł zrodził kilka lat wcześniej, przez czysty przypadek mianowicie wtedy pracowałem w Studio 2 telewizyjnym, legendarnym na i któregoś dnia przechodząc obok jakiegoś pokoju na korytarzu słyszałem muzykę która mnie kręciła, mm -hmm. uchyliłem drzwi zobaczyłem tam faceta, którego znałem trochę Jacka Sylwina. pytam się co to jest on mówi to polskie zespoły, ja mówię nie ma takiej możliwości tak polskie zespoły nie grają po czym ja ten... Popuszczał kilka różnych kapel, bo szalenie tutaj, tym, jak powiedzieć, to było moje pokolenie, więc bardzo mi się to podobało. Spotkaliśmy się z Jackiem i zastanawialiśmy się, co z tym fantem zrobić, żeby ludzie się dowiedzieli, tak jak ja, że tego typu zespoły w, w Polsce istnieją i że są fantastyczne. No i wtedy powstała nazwa Muzyka młodej generacji. I Jacek, który już wtedy był menadżerem na rynku jazzowym i e, znał różnych ludzi ze środowiska, dogadał się i chyba to był 78 rok e, podczas festiwalu w Sopocie, tym dużym telewizyjnym, tak, tak. dostaliśmy jako imprezę towarzyszącą w tak zwanym nami namiacie letnim, czyli takim jakby powiedzieć, stałym cyrku. Dostaliśmy tam dwa czy trzy wieczory, gdzie, gdzie, się, gdzie powstał pierwszy koncert muzyki pod, pod hasłem Muzyka Młodej Generacji, czyli takiej jakby pięści, czy jak się złożyli zespołów, zespołu w dobrą nazwę i w grupę, bo no to wtedy jest, to, to łatwiej promować, nazywać tak. i tak mhm. dalej, i tak dalej. I e, potem w wyniku sukcesu tego, tego koncertu przez parę lat odbywały się koncerty w różnych e, miastach Polski pod hasłem Muzyka Młodej Generacji. Mm -hmm. e, i, I potem to Jacet też tutaj z racji środowiska znał ludzi i ktoś z powiedział, że w Jarocinie jest coś takiego jak Wielkopolskie Rytmy Młodych, które tam już istniały prawie 10 lat, no to ciekawa impreza. I czy byśmy tam nie zrobili koncertu muzyki młodej generacji? A ktoś powiedzieli, że robimy, to jak dziś się zdecydowaliśmy, to to się de facto stało, że w 1980 roku, robiąc teoretycznie pierwszy koncert czasem muzyka młodej generacji, żeśmy ten festiwal, no mówiąc wprost, przejęli artystycznie. I tak się zaczął festiwal, ten legendarny, historyczny, rockowy w Jarocinie. A nawiązując do nazwy, w 1983 roku nazwa festiwalu zmieniła się na Festiwal Muzyków Rokowych, prawda? Skąd ta zmiana? Dlaczego tak się stało? No, wszystko się, to jest tak jak prawa ewolucji. I, mhm. i, i ja tutaj um, proponuję skąd nazwę Festiwal Muzyków Rokowych. Chciałem bardziej podkreślić rolę artystów. Mm -hmm. Charakter imprezy. Mm -hmm. Tak, tak, muzyka młodej generacji, to może być każda, prawda? Tak, A dokładnie. Festiwal muzyków rockowych by się jasno określił i pewną szerokość muzyczną, jak i to, że to w sumie wszystko zależy od mm artystów. -hmm. Z całego nieba w dół do samej ziemi płynie Nieprzerwany strumień światła Nie ma początku, nie, nie ma końca Jest jaśniejsze niż księż że jaśniejsze od słońca świeci noc i świeci nocy dzień i dzień nocy, nocy, nocy dzień, dzień i dzień nocy, nocy, nocy dzień, dzień i dzień nocy, nocy, nocy dzień, dzień i dzień nocy nawet najciemniejsza ciemność. Traci przy nim moc od tak. Ciemniejsza ciemność Braci przy nim moc Błogosławieństwo dla wszystkich Dla każdego Dla wszystkich Dla każdego to płyną fale, pale, pale, pale łaski. Pale pale, pale, pale łaski, palee pale, pale, pale łaski. Przerwany strumień światła Nie ma początku, nie, nie ma końca Jest jaśniejsze niż księżyc Jaśniejsze od słońca i sieci nocy dzień i dzień i nocy, nocy, nocy, dzień I dzień i nocy, nocy, nocy, dzień I cieni nocy, nocy, nocy, dzień I cień i noc i nawet najciemniejsza ciemność Traci przy nim moc I nawet najciemniejsza ciemność Traci trzy dni jest Błogosławieństwo dla wszystkich Dla każdego Dla wszystkich Dla każdego To płyną fale, fale, fale, fale łaski fale, fale, fale. festiwalu mieszkańcy Jarocina reagowali na coraz większe tłumy festiwalowiczów w swoim mieście. W pierwszym czy w drugim roku reakcja mieszkańców była bardzo nieufna, ponieważ to miasteczka, które liczy około 20 tysięcy osób nagle zaczął zaczęło przyjeżdżać ileś tysięcy ludzi, których oni nigdy w życiu na oczy nie widzieli, e, troszkę się odróżniali. E, podczas wielkopolskich ruchów młodych, takich tłumów nie było, szczególnie, że cała impreza się w sali w Domu Kultury, to, która liczyła, na, nie 300-400 miejsc. Tutaj się to zrobiło zupełnie inaczej, ale przełom nastąpił chyba gdzieś więcej, po dwóch, trzech, trzech latach, kiedy kiedy najlepszym wskaźnikiem tego było, że ilość publiczności przybywała radykalnie, ale ilość osób na polu namiotowym aż tak nie przybywała. Mhm. Okazało się, że mieszkańcy i rodzina po prostu zapraszali e, publikę naszą, kochaną. Tak, na ogródki żeby... na przykład. Na ogródki i tak dalej. A jak były takie gorące, upalne dni, to wystawiali przepłot, bo to, to miasteczko wiesz, tam bloków praktycznie nie ma, tylko domki. Mm. Wystawiali wiadra z wodą, kubki i tak dalej, żeby, żeby e, mogli się ludzie spokojnie czegoś zimnego nabić. No i już jest. tak po dwóch, trzech latach już to się stało oczywiste. I wręcz e, mieszkańcy poczuli, że są dumni z tego, że mm -hmm. e, dzięki tym przyjeżdżającym ludziom ja rodzim stał się. Bardziej znany. Słyszałam nawet, że wystawiali ciasta no, i, tak, tak, i integrowali tak, się, tak. Mhm. czyli no to podejście tak, się no, zmieniło z czasem, tak? Tak? Tak. Nie, no tak, radykalnie się zmieniło i tak, oczywiście tu nie mam e, dowodów e, w jakichkolwiek badaniach, ale tak na, na moje oko to dobrze, 90% mieszkańców e, bardzo się to podobało, a również e, potem mówili coś takiego, że jak jest po to jest super, a jak nie ma, to takie nudy, że może No tak, bo to faktycznie taka radykalna zmiana i to trwa tylko kilka dni, więc pewnie tęsknili tak. też za tymi ludźmi. No. do samego programu festiwalu. Jednym z najważniejszych elementów festiwalu był konkurs młodych zespołów. Pierwszym etapem było nadesłanie kaset przez zespoły chcące wystąpić na jarocińskiej scenie. Jakimi kryteriami kierowało się jury, decydując o zaproszeniu zespołu? Konkurs tych młodych kapel to, to był zawsze fundament zespołu. Mm -hmm. Ponieważ tutaj wychodziłem z takiego założenia, że żeby był napęd to młode wilki muszą chcieć wbić zęby w gardła starym wilkom i zająć ich miejsce na scenie. Więc to, to była taka mm -hmm. bardzo świadoma decyzja, a kryterium doboru no, było właściwie jedno I, i to jest intuicja, to jest czy to rusza, czy nie rusza, czy jest, czy jest zagrane prawdziwie, czy jest zagrane... I tu nie, nie chodzi o jakieś czysto muzyczne historie, typu czy czysto, czy równo i tak dalej. Tylko w przypadku sztuki to się czuje, że coś się robi prawdziwie, czy się robi tak, bo, bo moda, bo należy, bo coś. I to było jedyne kryterium. Mhm. czyli zespół A, musiał tak, mieć tak, to coś, po prostu. Tak, tak, A musiał mieć to coś, dlatego Również uh, potem przechodziły e, zespoły, które, no jakby to powiedzieć, to nie byli mistrzowie e, instrumentów, trikatnie mówiąc, ale przekaz był tak silny, że to przestawało być istotne. Formuła wybierania, formuła selekcji tych zespołów zmieniała się, prawda? Na początku przesłuchiwał Pan te kasety z innymi organizatorami, później zapraszał Pan do tak zwanej komisji różnych muzyków i zaufanych ludzi z kręgów muzycznych, a finalnie selekcjonował Pan kasety sam. Która z tych opcji najlepiej się sprawdzała? Oczywiście, jak selekcjonowałem sam, ale to, to ze śmiesznego powodu, ja się w pełni zorientowałem że jak słuchaliśmy, a to przychodziło 300-500 kasek w gronie muzyków, ja mnie poczułem, że jest jakiś zespół, który za dobrze, ale jest z gatunku, który w którymś z muzyków, w tym naszym mordym jury jest, to że on tego zespołu nie lubi. I to było takie właściwie chyba podświadome, Eee, więc w pewnym momencie stwierdziłem, że to jest to, trochę tak jak z dyrektorem opery czy z reżyserem. I na końcu mówiąc no, wprost, muszą być jednoosobowe i albo są dobre, e, albo są złe i się dyrektorem opery czy reżysera zwalnia, albo się nosi sukces. Po prostu było to łatwiejsze w takim sensie, że Pan no się tak. już z nikim nie kłócił, prawda? Tylko miał Pan ewentualnie jakieś wewnętrzne dylematy, ale podejmował Pan decyzję sam i było to prostsze i pewnie tak. szybsze też w pewien sposób. Tak, ale, ale ponieważ zawsze było ryzyko, że się można pomylić, stąd nawet zespoły, które były zakwalifikowane kaset. Musiały przyjechać do Jarocina, tam na dzień, dwa wcześniej mhm. i zagrać na żywo e, w Domu Kultury, żeby ich posłuchał. Mhm. Czyli nie tylko kaset, ale tak naprawdę jak grają. był taki drugi, drugi element bezpieczeństwa, że, że jakieś pomyłki nie, nie zrobiłem, że kogoś nie doceniłem, nie zauważyłem czy cokolwiek podobnego. Mhm, czyli taka ostateczna weryfikacja. Tak, tak, tak, tak, eee, a czy odrzucone przez Pana zespoły mocno afiszowały swoje rozczarowanie? Eee, średnio, ponieważ oczywiście, że mnie trochę traktowali jako Pana Boga. Mm -hmm. W związku z tym ciężko było dyskutować, ale ja z każdym zespołem, e, który odrzucałem, to ja po, po tym wysłuchaniu się praktycznie z ze zespołem na z i mówiłem co tak, co nie. Coś sugerowałem. Po latach widzę, że jest że w internecie jest ileś fajnych wpisów, że tam ktoś pisze tam pojechaliśmy na konkurs w 84. Tak. Walter nas odrzuci, ale no szczerze mówiąc miał rację. No. Sporo takich wpisów jest, więc myślę, że na, na pewno gdzieś jakieś i robiłem. Ale patrząc tak obiektywnie na historię, to, to, to na pewno nie było tego dużo. Więc wychodzi na to, że pana rady w kwestii muzycznej gdzieś tam wykiełkowały na przyszłość, tak? No tak, no bo też nieskromnie powiem, że w pewnym momencie padł taki zarzut, że w Jarocinie zespoły grają pod Waltera. Aha. Jako ja najlepszy komplement. To znaczy, no tak. Że, arty, że artyści widzą, co mnie rusza i czy z chęci, czy ze sprytu mm -hmm. postanowili przedstawiać mi taki program, który ich zdaniem pasował do mojej wizji. Więc mm. zarzuty, to komplement. Musieli sobie w jakiś sposób znaleźć, a to też znaczy, że pan był takim autorytetem, prawda? No bo z, z, z konieczności tak, no a ten albo jest autorytetem, albo dyktatorem, albo jednym Przytula mnie Pieści z ciu. sił Jej oddaję to co mam Oddaję sny Daje swoje sny Daję to co mam I przez cały czas wiem nie jestem sam. Podę się w świasku. szczególnie pana zaskoczył z perspektywy organizatora? Takich koncertów było tyle, że już nawet mi się mieszają w głowie, które, które e, to najlepiej to znaleźć, oczywiście jest taka strona, byliśmy w Jarocinie e, czy jest teraz też taka strona na Facebooku, e, prawda? Taka grupa ta, jest ta, ta, mhm. ta, byliśmy w Jarocinie, czy jest też taka nowa grupa od paru miesięcy polski rok lat 80. I, i, i jest tam fajne, bo ludzie właśnie, szczególnie jak tam ktoś stawia numer jakiegoś zespołu tak, to jest pisze tak, pamiętam ich koncert z w tym roku, w Jarocinie. w rewelacja, wzruszenie do końca życia będę pamiętał i tak dalej. Więc tych takich wielkich koncertów naprawdę to. Przez te, szczególnie przez te pierwsze, jaką no 6-7 lat, to do tych końców tak było kilkanaście, kilkadziesiąt. Mm -hmm. Co najmniej. A propos zdarzeń, czy zdarzały się jakieś niebezpieczne sytuacje dla pana? No, niebezpieczne sytuacje to były takie parę lat, kiedy była dość silna reprezentacja skinów i banków, No i tam to był taki moment, kiedy. Panki, tak, tak tam bardziej skinnerka, czy tam panki, powiedziały, że albo się z nimi spotkam i ustalimy zasad, albo to za przeproszeniem rozpierdalą ten festiwal mm. i się umówiłem z nimi no, wieczorem, raz 12 w nocy. Noc w nocze, no tak, tak, i tam wszedłem z takim moim asystentem, Jarocina, e, idzie na dom mówi słuchaj tam nie iść, bo Cię zabija, ja mówię, Biesiek, ty, ty, prańczo, Krzysiek, Ty prawie czego uciekaj, ucieka. ja i tak, tak nie zdążę, idziemy do tego anfiteatru, no to zero lampki. jak już podchodzimy słyszę taki dwar, taki szum jak, jak pszczoły w ulu, już tam wchodzimy, patrzę, tam jest ich kilkuset, Tych kilkuset panko z i tak dalej. Ja mówię, dobra jestem, o co chodzi? Ja mówię, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jeden mówi, jeden mówi. No i tak po chwili się tam jeden czy dwóch takich liderów i zaczęliśmy z LETZI, ja mówię, a słuchajcie, tu jest wasze miejsce, to, to, to, to. wszystko uzgodnili i, i to, to, to było takie bardzo fajne i demokratyczne, bez policji, bez niczego. A takich dramatycznie niebezpiecznych momentów to nie było. To no wiesz, to widać po statystykach policyjnych, mm. że to tam w stosunku do ilości lud ludzi. Oczywiście, że czasami ktoś komuś kurde stroił czy tam cześle, bywa, zdarza się. A to takie rzeczy zdarzają się na co dzień w różnych miejscach, także to Ta. chyba nie było nic Statystyka. strasznego. Czyli nawiązując tak. do tego spotkania ze skinami, to Pana odwaga tak, tak. jednak była dobrym krokiem i udało się porozumieć, tak? Tak, to nie, była, to nie była kwestia odwagi. Po prostu bardzo dużo na festiwalach zależy od sposobu pr prowadzenia. Myśmy tam przyjęli zasadę, że nie prowadzimy ze sceny, tylko gadamy przez mikrofon z nagłośnienia. I, od, i to ja w sporej części też to robiłem tam z moimi przyjaciółmi i od tego co się mówi i jak się mówi bo to słychać z tego nawozienia głos Boga, który wydaje jakieś tam polecenia tak, tak. po pierwsze bardzo zależy charakter festiwalu po drugie ludzie się uczą, że, że my nie jesteśmy wrogami czy przeciwnikami tylko, że działamy w tej samej sprawie, przecież przez lata Eee, ludzie w internecie puszczali takie moje zdanie, które kiedyś właśnie przez na głosie i mówiłem można lubić, można nie lubić, ale nie wolno rzucać. To nawiązywało do tych obrzucanek. Tak, mhm. tak, tak, tak. Ja wiatkiem czy tam w przypadku Republiki tym mlekiem. No tak, więc, więc to nie była kwestia odwagi, tutaj ja wiedziałem i czułem, że ja się nie mam co bać. No, oczywiście mam ryzyko boże, może w jakiejś paranoik czy wariat, no może być ale to, to jest kalkulowane ryzyko. Ale im lepsza organizacja, no. tym ludzie się lepiej bawią tak naprawdę, prawda? Więc trzeba to twardą ręką jakoś przytrzymać wszystko. Yy, twardo, ale przyjacielsko. To mm -hmm. zasada, oprócz tego będę w Kółko powtarzał, że od sposobu prowadzenia zależy, właściwie... 50% sukcesu całości, bo to jest odbawania pewnego charakteru przez właśnie proste rzeczy porządkowe itd. Wydrucha, buduje Kombinacz, to tkanka Ja jestem komórka by zmienił w organizacji, patrząc z perspektywy lat, chociaż rzeczywistość lat 80. była zupełnie inna tak naprawdę. Jedyne, nic bym nie zmienił, ponieważ oprócz tam innych przyczyn, typu tam cenzura czy milicja, to jedna z przyczyn mojej rezygnacji po 86. było, że ja widziałem ten festiwal jako festiwal europejski. Nie było na to partnerów w mieście, nie było na to partnerów yy, gdziekolwiek indziej, więc to już się zaczęło trochę dusić. Plus, kiedy tam narastająca cenzura, czy yy, narastająca taka, no może nieokresyjność, ale wciąż widoczność policji, milicji, brak możliwości dogadywania się z milicją, bo przez ileś lat wcześniej się świetnie dogadywali mm. i tylko pomagali, potem było inaczej. Więc tak naprawdę, nic bym nie zmienił. No bo, co technologia się zmieniła, no to wszystko by wyglądało tak jak dzisiaj. Artyści, artyści również dobrze znalezieni są wspaniali. Konkurs młodych kapel to jest fundament przy tym. I to nie młode kapele, które występują gdzieś na poboczu, tylko tak jak to robiłem, że młode kapele konkursowe nieznane występowało 10.11 wieczorem między największymi gwiazdami. Już to, to, to, to po prostu się wszystko sprawdziło, no to co tam do zmieniania. Jak wyglądało na festiwalu życie pana jako organizatora i dyrektora? Bo miał pan na głowie ogrom spraw. Czy pan w ogóle spał? Ja to no spałem oczywiście. Mm. Spałem. Niestety to się nie dało, ale i adrenalina, i też, jak dobrze pamiętam, najdłuższy sertifikat trwał chyba 6 dni, bo to, tak. to był już diotermin, to też był i to było nie, nie dla mnie, ale najgorzej to miały ekipy dźwiękowe, bo mm -hmm. od 9 rano próby, a koncert do 2-3 nocy, więc on dochodził do. Odsypiał pan po powrocie? Nie, po powrocie to było okropnie, ponieważ do to festiwal festiwalu było szaleństwo, a po powrocie cisza, cisza. Nic się nie dzieje. Tak, to też tak wygląda ze strony festiwalowiczów trochę. No, ja nie jeździłam na Jarocin ze względu na swój wiek, bo jeszcze mnie nie było na świecie, ale y, jestem Ucztokowiczką, więc myślę, że to mogą być podobne odczucia. Taka po pustka, po straszna cisza. Więc rozumiem. W swojej rezygnacji z prowadzenia festiwalu jeździł pan jeszcze do Jarocina pod koniec lat 80., pomagać rozgłośni harcerskiej, prawda? Jak się pan czuł wśród publiczności? Już nie jako główny organizator, tylko jako festiwalowca? Ja, ja się czułem zawsze tam bardzo do, dobrze, ale najfajniejszą historię to miałem, nie, nie, nie pamiętam też po reaktywacji festiwalu. 10 lat temu coś koło, kiedy dojechałem do Jarocina. I miałem na sobie koszulkę, pijama, porno, mm. koncertówka. Mm -hmm. I idę tam wzdłuż tej słynnej ulicy, gdzie tam tłum tych ludzi, a siedzą jakieś chłopaki, jeden podnosi ciuch do góry i krzyczy do mnie: Ciarek, trzymaj patrzyj! <Dobry. try> bardzo mi się krok. To... Podobało. Czyli nie bardzo miał świadomość, może do, do kogo mówi. Nie, bo w ogóle nie miał pojęcia, ale mnie się to podobało. To już rzeczywiście, ja ciągle mam wrażenie, że mam dwadzieścia parę lat, ale już. Jakby to były godziny do seniorów, nie <głos> Rozumiem. No, urocze wspomnienie faktycznie. Który z obecnych festiwali, Pana zdaniem, przejął najwięcej cech Jarocina? Bo tych festiwali teraz dosyć sporo się pojawiło. Teraz jest pandemia, także wszystko jest zablokowane, wiadomo, ale w ciągu ostatnich lat to naprawdę jest w czym wybierać. No, oczywiście, że na pierwszym niezagrożonym miejscu jest Ustą, mhm. czyli Poland Rock Festival, bo tam... Ja tam byłem, to dokładnie charakter publiczności, no w ogóle cała atmosfera jest taka sama jak, jak taka klasycznie jarocińska. E, nigdy nie byłem osobiście na OFF Festiwalu Rojka, ale artystycznie wydawało mi się, że to jest bardzo ciekawe, tak jak mówię, nie byłem fizycznie. Prawie pozostałych festiwali ciężko jest, ponieważ nie oglądam nie jest, że komercyjne festiwale mnie nie interesują. jakby na karierach rewolucja fajna swoją specyfikę. Czasy się zmieniły, festiwale również. Jak pan myśli, gdyby pan postawił dzisiejszą młodzież na miejscu tamtej publiki, czy odnalazłaby się na festiwalu w Jarocinie z lat 80? Myślę, myślę że tak, bo mówię znowu polendro festiwali oryżurkowych jest tego dowodem. Mhm. Ja tam również trają nazwę, to stare zespoły, a ludzie się przy nich pięknie bawią, plus jeszcze jest takie zjawisko, że ileś numerów, piosenek z tamtych lat, stało się evergreenami, tak. inni artyści je wykonują e, i tak dalej, więc y, myślę, że bez wahania by się odnaleźli. Jedyne czego może by części publiczności brakowało to, e, nie wiem, rapu, hip-hopu, tak. tej całej części, której w nie wtedy nie było, no bo jej w ogóle jeszcze nie było. I'm Niestety, to już koniec dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję, panie Walterze, za rozmowę. Mam nadzieję, że da się pan jeszcze zaprosić do audycji. Słuchaczom, jak zawsze, dziękuję za miłą obecność. Za tydzień zapraszam na audycję, którą na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytował przemiły pasjonat muzyczny. Co za szczęście, prawda? Będzie to mężczyzna, który opowie o muzycznych latach 80 ze swojej perspektywy która zapewniam, jest bardzo ciekawa. Więcej informacji już wkrótce na moim profilu facebookowym. Do usłyszenia. Pa!